Ja już zacznę i po prostu będziemy z tym płynąć i to się no, widnie. no ty już zacząłeś. No, no ja już nagrywam, jest fajnie, nie? Okej. Okay. Yeah.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 Oj, no, że proponujemy rzeczy. A więc, a więc ja bym chciał tutaj zaproponować najnowszy żywiec. E, Ile żywiec... dostałeś. Ile żywiec... dostałeś od żywca. No, no, stary właśnie nic nie, do... nie, zos... nie dostałem, a nawet im zapłaciłem za to. Żywiec Sezon To jest e, drugie takie wymyślate piwko po ich apie. E, no nie, i cóż. No, to chyba nie.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 Apa jest to... bardzo dobra. No, no a tym bardziej, jest że... naprawdę pieniężnym piwem. Tym bardziej, że podobno od. A jest teraz trzecia warka. Yy, która jest znowu dobra, bo druga była podobno słaba. Tak mm. mówią no, to ty Tak mocno jesteś wkręcony w to. Znaczy nie, tak mówią ludzie po prostu. Ja tam nie wiem, mi, mi bo, wszystko ale wszystko smakuje. Ale przynajmniej wiesz co <śmiech> mówią ludzie. <śmiech> no wiem, bo my je uszy. <śmiech> <śmiech> Kamil się tam interesuje tym piwnym półświadkiem. No, troszeczkę, troszeczkę. Wyczuwam no, lekką goryczkę. No dobra. Dobra, no to ten, zaczynamy. zaczynamy nasze podcaściwo i temat, temat odcinka, temat edycji, numeru. Zaczniemy to jest... właśnie od takiego tematu ze sporą dawką goryczkę. No, duża, bardzo wyraźna goryczka. To będzie znaczy odczywana. to jest dramat, który rozegrał się o mało co na naszych oczach. O mało co, ponieważ no. był napad, napad na moje miejsce pracy.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 Ziomek, który, który miał tam też nocną zmianę. No, jak zwykle, po prostu gdzieś tam zauważył, że jest następny klient. My tam generalnie siedzimy cały czas zamknięci. No i jak klient przychodzi, to mu otwieramy te drzwi. Widzimy go na kamerze generalnie. Także... No i drzwi są zamknięte na jakiś zamek. Który tak, od środka, otworzyć. no trzeba To jest ważne także. też, nie? Mm.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 M mogłaby się cała banda ludzi schować, i nikt by ich nie widział, nie? Może no, tam, czałg czałg by, tam by tam mógł stanąć i, <grych> i po prostu. Niezby... To jest, to jest niezbędna nie? tak? Tak, tak. No i co? No i Ziomek właśnie otworzył te drzwi. Eee... No i ten, który właśnie dzwonił e, i stał przed kamerą, się odwrócił, zakładając wtedy kominiarę. I w, ten, w tej samej sekundzie wybiegł drugi z tego, e, tego rogu, nie? O nie, poczekaj. Czy ziomek zanim otworzył te drzwi twój to widział gościa na kamerce? Tak, widział gościa na kamerce. Czyli ogólnie zarejestrował jego twarz? Tak, zarejestrował. Mhm, okej. Ale zaraz ci powiem co było dalej. No i wiesz, ten drugi w ogóle wypadł za tego winkla i mu jakiś taki dziwny chwyt założył. Jakiś taki, że po prostu złapał go za głowę, za szyję nie wiem, czy umiecie sobie to wyobrazić. Mnie to jest w sumie nawet ciężko opisać. Po prostu mów. Rób to, rób to. Po prostu złapał go jakoś tak za szyję i obalił na ziemię całym swoim ciężarem ciała, nie? No to da sobie to wyobrazić. I kiedy już go powalił, to właśnie spieli mu nogi w kostkach i ręce tymi takimi plastikowymi zipami, nie? tytkami. Tak, tak. Spieli mu tety, no i założyli worek na głowę, żeby nic nie widział. O faa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 No wszystko jedno, miał taki... w worku. No miał w worku no. no, no, po wadę, prostu tak, no. kawę, to wysypali tą kawę na ziemi i nawet ten worek zabrali. <grym <grym Ojej, <grym ale Etiopia, okej oh, No, ale. Fajnie, fajnie. Istotne jest to, że. Ej, może monitorik... myśleli, że to ma diamenty. Nie, bo, ehm, po prostu myśleli, nie. że tam coś jest w tym worku, ale po, już go podnieśli, więc zostawili odciski, więc musieli go wziąć ze sobą, nie?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 No, na jakimś kąpie pewnie, nie? No na kompie, ale na kąpie na miejscu, czy gdzieś, gdzie indziej raczej, nie? No wiesz, to trudno technicznie, żeby gdzie indziej. Wiadomo, że lepiej nie no, przyjechać jakąś czy coś, ale przeważnie Musiałbym robi się, się to na miejscu. Tutaj no i właśnie w tym przypadku również robiło się to na miejscu. Tylko Komputer... tego kąpa nie miałbym na środku, gdzie można łatwo wejść, nie? No, on to nie na... był, on nie był wiesz, na środku, ale był w szafeczce, do, do której po prostu klucze były w szufladzie. Aha, no, no tak, powiem, że Także no, zarąbali... Że schowane dosyć już, nie? Wiesz, zarąbali cały, cały komputer z recordingiem, nie? Aha. I nawet wyrwali ze ścian te kamery. Po prostu <śmiech> wszystkie. <śmiech> Gdyby kamera to, przypadkiem nie powiedziała, nie, jak przyjdzie, jak przyjdzie policja. No wiesz, no lepiej, lepiej dmuchać na zimne, myślę, że z no, takiego dokładnie. założenia wyszli. Nie? No, ale nie oczekuj od tych ludzi, że, że wiedzą tam wszystko. Oni się uczyli, wiesz, o ja rabuntach, że... a nie o kamerach. Ja tam myślę, że on wie więcej jest, od wydarzy. ciebie, dlatego wziął tą kamerę. No, na pewno. No, no i pokroili wszystko, dosłownie wszystko. E... Ale dobry motyw, nie? kradniesz po prostu security całe, nie? I stary i, i no ale... w no, dzień dobry, mam na sprzedaż tutaj zestaw monitoringu cały. No ale, słuchaj, on Używany wysypał... prawie wcale. Tylko zamontowany do sprawdzenia. No. I wszystko no ale... działa. Wiecie, jak... Jak on, jak on zabrał worek tylko dlatego, że zostawił na nim odciski palców, no to zabrał też kamerę, nie? No, dokładnie. No. On nie no, z po workiem, prostu to szedł prostą logiką, Z Tym workiem, co on, co... no to może na, na, na fanty. Tak przez chwilę myślałem, że to na o, fanty może, może, może worek, ale, no. ale jak spytałem tego ziemka, to on ale powiedział, że ten na worek to nie to, wiem. po kawie i później wszystko, tą kawą mu jebane, co <śmiech> No <śmiech> No, stary, <śmiech> pierścienie, diamenty, wszystkie wszystkie w kawie, nie? kawie nie?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 Policja przyjechała. Ej, ej, ej, ale co z ale Nie, co, no to co, co, co, co ten? I, i skończyłeś na tym, że gościu leży zakneblowany, znaczy no i... z workiem na głowie, no. oni wybiegają i. I co, co dalej jeszcze tam, tam leży? leży? Jeszcze teraz tam leży? Że ogólnie cała akcja to trwała podobno jakieś 10 minut, nie? O. Y... I on mówi, nawet nie próbował tam krzyczeć, że pomocy, że ratunku, bo stwierdził, no, będzie dariapy, tego jeszcze tam popiął to. No, no. Sumie... Gdzieś tam no, się ułożył że... jakoś tak w miarę, w miarę, żeby go nic nie ubierało i czekał aż se pójdą, nie? Znaczy wiesz, no. w takiej sytuacji jak już masz ręce i nogi spięte i wadek na głowie, to już wiesz, lepiej dbać o zęby, nie? No, no. w sumie. Tym bardziej, no. że wiem, że jakoś tam ogólnie szału nie ma, żeby tego bronić. Ja, nie, nie. Co, no raczej co, nie. Fajnie, że no. żyjesz, nie? Co, jak jest no. Że jeszcze nie masz kosy w brzuchu na przykład i nie no. Może nie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 Nożyczki jeszcze ukradli na przykład, korektor, korektor, o, fuck. korektor długopisy jakieś, takie rzeczy. To nie, to ja myślałem, że... Wiesz, nożyczki... bo to są rzeczy, które szybko można sprzedać, nie? No. Wiesz, choćby, choćby, nie wiem, choćby w podpalówce pod klasą z plastiki, nie? No. Ej, mały, jak kupić nożyczki? Nożyczki, korektor? Dzisiaj facetka kazała przynieść nożyczki. Masz nożyczki. Facetka nożyczki. No, no ale w każdym razie, no, to jak mówię, no, wzięli co było do wzięcia yy, i wybiegli, nie? No i mój właśnie ten chłopak gdzieś tam potem jak już stwierdził, że jest bezpiecznie, że już chce że już poszli, to wstał jakoś. Yy, no i powiedzmy.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 Tak, tak, Jego... tak. No, jakieś laptopy, telefony, portfele, no to. to a to czekaj, też... to wyciągali mu z kieszeni coś, czy. Bo portfel, eee... telefon, to co? No, prawdopodobnie właśnie go obszukali go tam po kieszeniach, nie? No, Ale nożyka mu nie zabrali. No, nożyka jakoś nie. Kurwa, patrz. Może Szczęście mówiasz, furtkę, nie? furtkę zostawili jakoś, nie? O, Albo nie znaleźli by było. tego, trudno powiedzieć. Żeby no i ten, no na i. No właśnie, właśnie.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 No... <głos> nie... No, ile nie, nie, to, no to, to nie myślę, że tak się tym, nie powinno. No, tak nie powinno się robić. To, to zrównuje cię z, z, kurwa... z psem po prostu. No, nie, nie jestem no dobrze no psa. Pies, pies gryzie, pies, pies ważny Tak, no. myślisz, że tu? Jakiś ty jesteś szylem takim, okno, godność no, no. ważna w takiej co, sytuacji. Nie, że godność, ale wiesz, jakiś kurcze. No ale nie, nie nawet wiem. nie chodzi o godność, ani nic takiego, tylko co ci taki cfel kurwa przyjdzie i ci będzie kazał się spinać? No i dwóch robował, dwóch, tak? dwóch cfeli, No to dwóch cfeli to jeszcze gorzej, stary, nie? Nie dość, że, że jeden cfel to, to dwóch cfeli przyjdzie do ciebie i ci będzie mówić, że się masz sam tytkami pospinać, tak? <śmiech> <śmiech> Chyba na głowę kurwa. Nie no, pomogliby ci, pomogliby ci, no bo no dzięki stary, ale super, nie? <śmiech> Fajnie Ty wiesz, tam... pomagacie. Pomocną dłoń dali, żeby, żeby ten, żebyś nie musiał się trudzić. No fajnie, fajnie. Trzymaję no. tytkę z jednej strony, nie jak będę zapinał z drugiej. No. Jakby tak ten... pokazał, co, co tam można zapiąć jeszcze. <śmiech> no ale dobra, już bez kozaczenia. Teraz. Coś, coś y jeszcze, Jacek, byś coś tutaj coś? dodał?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 Aha, Także... już nie pracuje, tak? Już no nie, prostu... nie, nie, nie, nie, nie. No. O, a ty byś pracował, jakby tobie się przydarzyło? Czy... Nie wiem, zależy. A, wypłacili mu jakieś odszkodowanie, w sensie takie wewnętrzne za to? Nie. Aha, no to. Ja bym tylko, się tylko usłyszał. Trzeba było nie nosić takich rzeczy ze sobą. Aha, super. <śmiech> Chyba bardziej te, to, to go zmusiło do zwolnienia. Że... Może to się nie był Jakiś stosunek po prostu bardzo. Bardzo podły. Jest... No. No. Może się na szlachetną paczkę, chociaż zakwalifikuję w tym roku. No. No. Także ten. No tak, tak. kawie jakby. No za... okay. Ale myślę no. myślę, że tutaj by się przydało coś. Na przykład Super Supermoc? Super moc? Przydałaby mu się jakaś super moc, nie? Ja mam taki dla was temat o supermocach, Ale o takich... Grabne przejście do następnego tematu. Kiedy mówisz, że było to zgrabne przejście, to rujnujesz zgrabne przejście. O, <grabne przejście. <grabne> Ale zwykłowo zgrabne przejście. Ale Chodzi o to, że masz jakąś super moc, którą, yy, którą wybierasz sobie sam. No. Tylko, że ona ma jakiś...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 No to, mówię, znika ubranie. No dobra, ok, no może dobra, być, to jest, spoko. No. Całkiem, całkiem spoko, nie? No. Yy... Aha, teraz ja, tak? No. Kurwa, mm. to jest dość, dość trudne. Bo myślę, myślę o, o różnych supermocach i, i nie wiem, jak się ustosunkować do jakiejś jednej fajnej.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 Dobra, Musisz? Jacek, zrób ty najpierw, a ja potem za tobie Szymek, Nie, bo... w tym podcaście musimy się nauczyć szybko formułować myśli. No dokładnie, no, to jest a no, bardzo to po praktywości trochę ci brakuje, ale jedz dużo orzechów po i może będzie dobrze. No, składam no, się jeść dużo orzechów. Mam Powiedz jakąś po prostu super moc i zaraz wykminimy do tego jakiś, wiesz, dodatkowy, yy, powiedzmy, uboczny skutek. No to jako, że ostatnio widziałem kawałek flesza, to niech będzie ta niesamowita szybkość. No okej, okay, to... I powiedzmy masz niesamowitą szybkość. No. Ale za każdym razem kiedy jej użyjesz, to pada deszcz, nie? <głos> Albo, Albo się strasznie pocisz. strasz spodnie za każdym razem. Albo strasznie się pocisz, o. <głos> Albo zrywasz <głos> na Nie, to nie. Nie to zbyt akurat. negatywne. Zbyt <głos> no, jeszcze no. nie jest takie okrutne.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 zyskujesz y, super moc, że, że zyskujesz po prostu wszystkie skile... Poczekajcie i chwilę, zdom... no, poczekajcie, zróbcie nie. pauzę. Proste. Była już o. taka rozkmina właśnie w, na temat supermocy i drawbacków, że zyskujesz wszystkie moce i, i skile pająka, ale umiera ci wujek. No...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 No nie, w samych skarpetach najgorzej. Myślę, że to straszne skarpety powierza. i na tych skarpetach się jeszcze te sandały pojawiały, nie. nie, nie no to to, to by nie. było spoko, to by był safe właśnie, a tak. <głos> tak same skarpety to jest największa chujnia. No. Jeszcze z dziudami na dużych płacach. <głos> Nie żebyś takie nosił czy coś, bo po prostu takie by się pojawiały, no. no. <grych> Jak w to no, twoje, twoje piękne, drogie, nowe skarpety dla dżentelmenów, biznesmenów. na Zmieniałyby Kleina. się właśnie w takie dziurawe. Niż No, <grych> no. W dobra. Sorowym. No okej, okay, ja tak chyba to wyczerpane. jeszcze ty chyba, nie? Nie, no ja ogólnie poprowadziłem tutaj tą, tą, tą przygodę. Nie? Aha, ty prowadziłeś tą przygodę, no, tak? ale to, no, okay. Dobra, to następna doskmina w takim razie. Co tam masz? Mam coś takiego jak mężczyźni, robią wszystko lepiej. I z tym się jakaś historia wiąże. Tak, z tym się wiąże taka historyjka, wniosek wyjścia. że nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa jak Bruce Jenner. Nie wiem, czy, czy wam to coś mówi, to jest Nie, była gwiazda, były, były atleta, miał złoty medal tam w dekatlonie w Montrealu. W Dekathlonie? W Dekathlonie, tak, w tym sklepie. W sklepie. Tak, tak, tak. I teraz tak, jest znany ostatnio głównie z tego, stał się celebrytą ponieważ przeszedł zmianę płci i stał się kobietą.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 Co? Nie, on jest stary już właśnie, o to Aha. chodzi. On jest stary, ale no słuchaj, no, y, był mężczyzną, stał się no. w tym momencie kobietą. Aha. Y, ale nie, to jeszcze... gdzie tutaj ten, wiesz, że, że mężczyźni robią wszystko lepiej?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 Ale blisko. No. O taksówkach. Jak to się je nazywało? Zmiennicy. To taki stary serial. Zmiennicy. Tam tak, było ale to było przykre dosyć chyba, nie? To było bardzo przykre. Ale tam była laska, która przebierała się za Paceta i była znakomitym taksówkarzem. Tak, i miała doklejanego wąsa. Takiego <stret> no. dziewiczego masakrycznie. Także widzisz. No. Kobiety już z zostawały mężczyznami dawno temu. <stret> <stret>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 Co? U, u, uciąć, uciąć ziomka, kłopak, kobiecie, uciąć ziomka jest i opak obiesię. Uciąć ziomka i. <grym> Co? Aha, odwrotnie. Dobra. Odwrotnie o, chciałem To jest to spada Kamil. biologii chyba. Kamil, pamiętaj, że twoja rodzina nie jest tak do końca normalna. <grym> Odwrotnie chciałem powiedzieć. Dobra. No. Ja też mam ten problem, bo ja mam w domu ciepłą wodę zimną pomieszaną, nie? Ze, ze strony. I to jest no. mniej więcej ten, ten problem. Podkręcasz czerwone i leci niebieskie, tak? Nie, nie, nie. Po prostu jest na, na innych stronach niż zazwyczaj. Aha, takie jest. No. A masz kurki osobne, czy masz lewo, prawo takie? Nie mam kurków. Mam ten... Taki wihajster. No, no, no, też coś też, też takiego mam. No. Nie, tak ma dwa krany, jak w Anglii. U mnie to jest w, w ogóle nie. zepsute już od 100 lat i, i czeka na naprawę. <głos> A bo nie bo nie, na nie, nie pamiętam teraz, czy żyje naprawiono Chyba jest. Albo nie, nie jest. W każdym razie jest zablokowane na ciepły i cały czas. <głos> no, to przynajmniej nie masz zima. Właśnie nie wiem, po co, po co używać w ogóle zimnej wody, jak jest ciepła. <głos> co to jest, trzeci kraj jakiś? <głos> Bocie, trzeci żeby co? nie była za ciepła. No ale tu... Aha, bo ja mam ten, może ja mam mało ciepłą wodę, ale to dobra. Stare wodą <głos> nie sterujesz, tym szerokością impulsu, tylko mieszasz do niej zimno i żeby była zimniejsza. No ale to ty, ten kurek w takim razie wtedy bardziej na prostą ustawiasz, tak? Niż na maksa w lewo tam przekręcach. No nie, no. Jak no masz na środku, ciepłe, nie? to leci ci sama ciepła. Jak no. masz na zimne, to leci ci, to ci sama zimna. To się zimną, no. Nie, znaczy, no, leci no, wtedy sama zimna. Zimną, a wszystko pomiędzy tym, to jest, to jest miks tych dwóch. No to u mnie też to tak działa, nie? Tylko, że... No bo to tak wszędzie. Ale tak. mówiłeś, że Ale nie Chodzi nie działa. o to, że ja mam starego Junkersa i u mnie Ale jest mówiłeś, tak, że, że, nie że ta, działa, ta, ciepła, ta najcieplejsza woda... A już zaczęło jednak. Dobra, my chyba, chyba to porzucimy jednak. Bo, Dobra, odejdź stąd zanim się, zanim się zorientujesz, że to wszystko jest narysowane. Gdzie to no. poszło? Dobra, next, co tam mamy fajnego jeszcze? Właśnie powiedziałem, odejdź stąd zanim się zorientujesz, że to wszystko jest narysowane. No. Aha, to tak? To, to, to jest nawiązanie do poprzedniej rozkwiny z, z moim zegarkiem, Aha. gdzie coś jest narysowane. Czyli A to do... jest to co kupiłeś zegarek w którym tarcza była narysowana. Tak, dokładnie. To znaczy no. jeden, nie tyle tak tak. Jeden co... element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 Taki zagadek marki Reserved, sprzedawany w Reserved i, i tyle. Dobra, i teraz Filmy mam... Made in China. Mówię Wam o co chodzi. Yy... Macie ogólnie małą kasę, ale chcecie dobrze, powiedzmy, powierzchownie wyglądać, nie? Trzecie mhm. jak gówno, bo macie wszystko narysowane, ale wyglądasz z daleka, z... ogólnie sprawiasz wrażenie, nie? Niezły jest nie, nie z daleka.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 I musisz no. tak szudać odchodząc <głos> jak pięciolatek. <głos> no, no i wiesz, no. Yy, yy, podchodzi nagle chodcik do ciebie, nie? No niespodziewanie zupełnie, bo zbyt dobrze dobrałeś rzeczy z daleka, nie? No i Co ona podchodzi nie i ona to? jeszcze nie wie, nie? I zaczynacie mhm. rozmowę, <głos> zaczynacie rozmowę.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 No właśnie nie, jak Te, te rzeczy. jak rzeczy. jak już dostrzega to jest już, to już rusza lawina, nie? No, no. I jest ten moment, kiedy ty wiesz, że ona zaraz to zobaczy, No no... no. Teraz, jakbyście wybrnęli z takiej sytuacji, jakbyście w ogóle to rozkminili? E, nie wiem. To znaczy, ja bym chyba z, z, w tym momencie wyczerpał całą czakrę swojego autyzmu i, i po prostu olał tą sprawę, nie? Zachowywał się, te, zachowywał się najbardziej kurwa, neutralnie jak tylko mogę, nie? <głos> <głos> po prostu udawałbym, że jest wszystko w porządku i nic tutaj nie, nie, nie jest...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 Nie wiem, załóżmy, że masz koszulę i masz kołnierz koszuli, chwyciłbyś się za niego i zacząłbyś do niego mówić Baza, pozycja spalona, pozycja spalona i byś szybko zaczął uciekać no Ale <laughs> nie szybko, szybko, bo nie Nie, masz nie możesz Stary. szybko uciekać, bo nie no. masz butów No no ale to już I wtedy wszystko, wszystko masz, jest wiesz, jedno, nie? To już, to już... wszystko, masz... to już wszystko <głos> zostawiasz sztuczne. za sobą, nie? <głos> Czym się przejmujesz, że jakaś randołowa laska ucieka, o to nie coś stopy. pomyśli? No o co bez chodzi? Bez gadania do tego, bez gadania <głos> Działy... do mankietu, nie? Działy się gorsze rzeczy w moim życiu niż to, że nie mam podesz w bucie stawić. <głos> <głos> <głos> <głos> w Kanadzie włączają regę. No, w Kanadzie włączają regę. Co? O, w Enjoy Kanadzie włączają w sensie... W no. O co z tym chodzi? Elaboracja. No wiesz, w ostatnich powiedzmy miesiącach coraz więcej amerykańskich stanów legalizuje zielsko, nie? No to jest bardzo fajne, to jest ha! bardzo, a. Fajny, Marychę no, bardzo no a w Kanadzie w ogóle jest teraz jakiś nowy rząd. Tak, tak. I on tak. jest w ogóle jakiś podobno bardzo super, nie? Ale taki bardzo, bardzo super. Tak? Mają jakiegoś na przykład wielkiego, takiego potężnego chłopa, yy, co, no nie, to... co jest ministrem obrony i jest hindusem. A to na ale on pewno jest, jest taki wielki potężny, nie? A nie drużyna A? <głosy> Właśnie on mógłby być BA-em, nie? Ale Oni on nie... mają ministra obrony, której wygląda jak BA trochę. No ale to chyba dobrze, on ma broń. bez złota. No, no tak. Kto, kto no. lepiej obroni niż taki dwumetrowy hindus, nie? No i generalnie ten...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 Wypuścił kolegę z więzienia. Nie, nie. Pierwsze to postawili pomnik Kaczyńskiemu chyba. No, no i znaczy. ten, wznowili pracę do Smaleń, o, o Smoleńsku, nie? Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, którą zrobił, którą zrobił nasz rząd na początku. Powołał ministra środowiska, który nie wierzy w globalne ocieplenie. Tam jest masa dobrej rzeczy. Aha, czyli czekaj, podsumowując. Kanada teraz ma minister obwodowy, który jest Hindusem, a my I mamy Antoniego i... Macierewicza, tak?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 Ale u nich to właśnie poszło tak, że, że z góry zostało powiedziane przez, przez ten parlament, OK, jest legalizem na cały, na cały naród, nie? I ok, i wszyscy się muszą do tego dostosować jak kraj długi, długi i szeroki, nie? Mhm. Mm no, no ale no. ogólnie ten, w, to się czy... w Stanach ten cały federalne jakieś tam rozporządzenia, nie?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 Hmm. Czyli całkiem fajnie. W, w Polsce no. Hm. A, A jak nas Kanada na anektuje. <śmiech> A jak <śmiech> oh, to w Kanadzie czy? wygląda wiza wygląda w ogóle, żeby się dostać. Do Kanady? No. Yy, pracodawca podobno musi cię yy, zawołać. Musimy. Tutaj Widzę Wizę pracownicą, nie? Widzę pracownicą. Wiz, wiz, wizę pracowniczą. Dobrze. Wizę <śmiech> pracowniczą.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 Nie mam pojęcia z tego. Bardzo blisko, w sensie, przynajmniej klimat jest identyczny, gdzieś tak e, Tak, klimat jest właśnie bardzo łagodny, tam taki podobny do, do tego, jakby, co my taki. mamy. No. Więcej o Toronto. Mm -hmm. Nie, to nie jest podcast o Toronto. No nie jest, <grym> ale, ale tak, e, Kanada jest spoko, taki jest wniosek tego. Spoko, czerny, w, w trzecim tym odcinku będziemy same newsy o Toronto. Nie, nie, nie mówmy, że w trzecim odcinku, ale wiesz, kiedyś powiemy newsy o Toronto, nie? Kiedyś, no, wiesz, może następnym razem, nie? Ale w Toronto to, zrobimy, to, to, to nie wiem, czy masz rację, ale... końcik Toronto robimy? Kącik Toronto? Okej. Okay. Newsy z Toronto. Wszystko o Toronto. No. W ogóle zmieńmy historia. ten podcast na... Podcast o Toronto. Podejdź Toronto. Inside Toronto. Inside Toronto. Outside Toronto. Dobra. No. w Kanadzie no, okay. mają super rząd.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 Chodzi o to, że tam właśnie normalnie aktorzy porno grają, którzy na co dzień Ojej, robią to co, porno. to oni już nie mogą wychodzić? Poza porno, No, chyba? aktor porno jest wiesz, najgorzej, yy, nie? Powiem, no. wam, powiem wam coś takiego. Gdyby no nie to, że... jeszcze miasta niech tym aktorom porobią, gdyby nie to, i osobne, że w... nie? No i takie mury takie niech im tam zbudują, nie? No. Dzięki, że mnie słuchacie. bo jak <laughs> No muszę. Po kolei gwiazdy po no, z Polski, to musi być słabe. Strasznie Widziałem tam panę tych motywów. że jakieś takie lamusy. Pewnie nie ma jady mają, ale dobra, nieważne. Generalnie, gdyby nie właśnie wiadomości i, i jakieś tam cytaty z dupy i jakieś decyzje ministrów, którzy to chcieli zdelegalizować, to w ogóle bym nie wiedział, że coś takiego się odzyw. Odbywa. Odzywa. Odzywa. Wszyscy mają tu problemy z wymową dzisiaj no, chyba. No, coś, coś jest... Chyba że... rege zostało włączone. Mm. Nie, chyba nie. już, chyba już o tym to się tak zamyśliliśmy. No. No, wszyscy już są myślami w Wy może i. <głos> wszyscy już kupują kurde od jakiegoś Michaela Browna działkę i, i Co? idą do, do motelu. Co? <głos> ja też nie wiem, zostawmy tego. No, <głos> <już. głos> nie jesteście, nie jesteście o tam gdzie ja. Ale jak dowie mnie, to... No, nieważne, nieważne, w każdym razie. razie. Y dalej? No, no, no. Eee, y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 to źródła tego wszystkiego w sumie można było znaleźć na forczanie. Nie hmm? wiem, czy wy kojarzycie forczanie. Jeśli hmm. ktoś z naszych słuchaczy nie kojarzy forczanu, to jest to takie. Nie powiem. Nie, Szymon, nie jest to bardziej. Jest to stronka, na którą się wrzuca śmieszne obrazki z zielonymi żabami. Na forum, forum obrazka we I Przy okazji do internetu. tych zielonych żab można coś dopisać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 gdzie też tam niezłe inby mieli, to na następne dni, kiedy już palili znicze i było wszystko spoko, to jakiś koleś też na Forczanie na napisał coś, że, że, ma tam, że jest we Francji i ma to. I pokazał zdjęcie tych, y, tych petal, takich niebitnych, takich można by powiedzieć. Tak, wiem o czym mówisz. I, I ktoś mu powiedział, żeby to jutro poszedł i odpalił w tłumie.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 No, jesteśmy świadkami powstania yy, wszystkich osób, które są życiowymi przegrywami, nie mają co ze sobą zrobić yy, i yy, no, wykorzystują swój autyzm do, do czynienia zła na tym świecie. I Słowę, ten gość zrobił do, samo dobro <śm> z tymi, tymi petardami, tak? Tak.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 Także to, to taka, taka dygresja trochę. To ja robią dygresję? Moja, moja diagnoza Szymon? z piedlonidową. No. biała czekolada z tymi płatkami jest jednak spoko. No widzisz. No, no jest y, w ogóle promocja w Lidlu, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Jest 20% mniej na wszystkie czekolady. Zapraszamy. <głosy> jako to tak. reklama Lidla w ogóle. Ale to jest dobra sprawa, bo jest tanio i jest dobrze. No to jest. My jesteśmy opiniotwórczym. Ja myślę ja wiesz, że dopakowanie miłości nie. to nie jest nic złego, bo czekolada jest zrobiona z miłości.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 Myślałem, że już koniec. Nie. Chodzi o to, że jest taki dziwny trend wśród ludzi, że lubią psy rasowe, no nie? No. A rasowe psy to są psy, które rozmnażają się w wąskim gronie ogólnie, nie? O chyba wiem, gdzie w bliskim pokrewieniu. Ej, i tutaj wchodzi, ja już to widzę, że pod koniec tego, co ty teraz powiesz, będzie rozchmina, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę wynikiem jakaś radczego, jakiegoś tam bo procederu i wszyscy jesteś jesteśmy biali? upośledzeni. No, to no, znaczy jest taka dalej. teoria. Akurat no. nie do tego dążyłem. No. Nie do tego dążyłem, ale ta teoria też jest całkiem zabawna i, i, i całe podstawy chrześcijaństwa leżą w... <śmiech> <śmiech> Jak była taka rodzinka na Łajbie, która się uratowała i później zre zreproduktowała całą Populacji ziemskiej. Ale pierw był Adam i Ewa, nie? No właśnie, zacznijmy od Edenu, to już, Na tej łajbie to już i tak już wszyscy byli retardami Max, nie? <grym> no, e, nie Słuchaj, wiesz. jak był Adam i Ewa, którzy to mieli dwóch synów, Kaina i Abla, i Kain Abla zabił, to nie, zostało ich Nie, jak 3. Kaina i Abla? Tylko co? Kajko i kokosz. Kaj... No, no, no, no dobra. To poprawka. Kajko zajebał kokosza, no i zostało ich trzech. I... Został Adam, Ewa i Kajko. No i, I co, co dalej? A, nie, bo macie pojęcie. Kokosz został. Kokosz. Nie, no, Kajko kokosza zajebał. Kokosz przeżył, stary. Ja. A, zapominacie, że były jeszcze tytuł z Romek i Atomek. No. No. Ale dobra, ci wszystko. Potem. Bo oni byli w raju, więc tam się nie liczyły. Tam biologia nie działała. No dobra. Chora biologia zaczęła dopiero działać, jak już wiesz. Jak na nas, nas pysk, nie zdenerwowali <śmiech> biologię. No zbity pysk, No. Jak pan Jezus dorzucił do wszystkiego ułamki, właśnie biologię i to wszystko, żeby rujnować <śmiech> nam życie. <śmiech> <nie? śmiech> Biedolone całki. No. No i wtedy wtedy właśnie było wszystko spoko, bo, bo już ich się tam. Tutaj nie wiem jak, ale było spokojnie No jakaś była nie? No dobra, ale ludzie kupują rasowe psy. Bo mówię w ogóle nie chciałem dotykać tej rozkwiny. Bo ludzie bardzo mocno Mokajko chcą. Mokajko i kokosz? N no. No dobra. Bo Ludzie bardzo chcą rasowe psy i płacą pieniądze za to, za to żeby no. to były rasowe psy, nie? No to a, te, a te rasowe psy przecież są skrzywdzone genetycznie, nie? Ale to chyba nie tak mózgowo, to bardziej jakieś te kości im tak... No dokładnie, każdy tak z rasowy... Ale jest coś z w... tymi jednymi psami, że one w ogóle nie mają węchu, nie? No, no, no, wszystkie rasowe psy mają jakiegoś perka, nie? <gry> który, jest, <gry> <gry> który jest tak... Właśnie one mają tą super wątrze, no, że rasowe, ale są w jakiś sposób zjebane, nie? No, no właśnie, i dlatego... dlatego te... Też znowu was chciałem zapytać, jak wy myślicie, dlaczego ludzie po prostu nie chcą zdrowego kundla, tylko chcą psa koniecznie z downem. No bo z downem ładniejsze są. <śmuszczaj> <śmuszczaj> no ale czy ciebie męczy majom. to, że ten pies ma jakiegoś tam downa? Nie, ciebie to wręcz bawi, bo człowiek z natury jest okrutny. <śmuszczaj> a, a poza tym, jak już mówiliśmy ostatnio, ja wam tylko przypomnę, tak. że ludzie z downem, są doskonałymi wojownikami, w MMA. <głos> to pomyśl sobie, co taki pies z downem jest w stanie dokonać. Ale No No, stary. To no nie, nie, te wiem. psy, właśnie takie psy, są doskonałymi tropiącymi, nie? Ale na przykład ty, często łamie im się kręgosłup. No, <głos> coś takiego. Nie? No. Tak, no ale, że... tak jest, no. No, ale to na przykład walki psów.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 Pod, pod rozbudowę powiedzmy, był Aha, fundamentem, nie? Czyli nie wśród downów wiem, co On był tym pokoszem, po nie? <laughs> Czy ten Kajko. <laughs> czyli kaziroctwo wśród dawnów No, coś takiego, nie? Czyli jakiś po prostu ten. Znaczy, ja to potenu. oczywiście bardzo źle powiedziałem i, i mi będzie wstyd, jak będę tego słuchał. Ale chyba, chyba wiesz co chodzi, nie? No, chyba wiem, ale. Znaczy ja myślę, nie że nie wiem, to czym jest czym dość jest śmieszne, więc masz... jest ci jest w sumie wybaczone, nie? <laughs> No. Słucham i słucham, do, do, do czego zmierzasz, ale to jest, no, powiedzmy, że to jest całkiem spoko, co teraz zrobisz. No. To, to Dobra, mamy teraz, ale jak do bym to, na to następne... dobrze, ale no. No, mamy o, lekcje... Nie, do... nie, nie, nie jesteśmy tu dalej. po to, żeby trzeba się zastanawiać. Go. Mamy no, lekcje no. do zrobienia na następny odcinek, jak działa genetyka psów. To... Nie, no, w następnym to o Toronto gadamy. Aha, no to, to w specialu o, o psach, podejmij psy. No. Dobra. Okej. Okay.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 nie no jakoś parę dni, czy parę tygodni, to już nie Aha, pamiętam. Jakoś... Ale to, to jest cykliczne, ale mów dalej. no, no to, to, śwież... to jedna z takich właśnie świeższych spraw o, o jechaniu pod prąd, bo już wiel, wielu takich widziałem właśnie, maherów no. Anyway, ten dziadzio jechał pod prąd właśnie gdzieś tą autostradą A2 bodajże. Zatrzymała go policja w, w, w ten... wywieźli go gdzieś tam poza tą autostradę i kiedy doszło do sprawdzania dokumentów czyli prawa jazdy obowiązkowo to okazało się, że tym dziadziuniu tego prawa jazdy nie ma, ponieważ zostało mu zabrane dzień wcześniej za dokładnie to samo czyli on dwa razy pod rząd wjechał na, pod prąd na autostradę I teraz, że był akurat pijany i nie pamiętam, tak, że mu zabrali i...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 I wjeżdża w tym rondzie w lewo i wjeżdża na autostradę. I myślę sobie w tym momencie... O, nie. o kurwa. pojechałem drogę, nie? Jest, jest kurwa źle. I teraz patrzcie. Jak się wjeżdża na tą autostradę, z tego ronda, od samego początku ronda jest, jest krawężnik. jest A może jakby... to już na tę rondo źle wjechałeś i pojechałeś w lewo na rondzie. Nie, nie. Zarobiłem to dobrze. Zarobiłem to dobrze nie byłeś uwaga. w Anglii ostatnio? Nie, czasem. nie, nie. Mam, mam 6 jak się lat w to ronto, jak, jak w Toronto się jeździ? Co? Dobrze chyba. Nie, Z dobrej strony jeszcze. Przestań, przestań. przestań. No. Nie, nie, nie. Zakładamy, że jestem normalnym kierowcą i umiem wjeżdżać na rondę i zjeżdżać. W normalnym samego. to jestem. Normalnym no. to rondo jestem. No. No. I teraz yy, tak. Od samego tego ronda yy, obydwa pasy są oddzielone pasem zieleni. Czyli jest krawężnik, i później <śmiech> zaczyna się betonowa barierka, która się ciągnie przez cały.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 Nie, stary, nie rozumiesz. Kurwa, w, w Słupsku, czy gdzieś tam z Anglii wrócił? To, to, to, to nie można z Anglii do Słupska wrócić? Nie. A, Aha, wiśniewski to, to w ogóle nie pojmujesz tego. Jak jedziesz samochodem, no. to fizycznie nie ma możliwości, żebyś ty wjechał tam, gdzie nie trzeba. tam, gdzie nie eee, Chyba, żebyś już od domu jechał po, po stronie No. stronie. No, może tak robił, no. Z tym gościem jechała ponoć niewiele młodsza pasażerka, czyli zakładam, że była to jego żona.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 Na autostradzie pod prąd i, i miała to w dupie. Znaczy to jest jeszcze pół biedy, nie? Ale ta osoba, która, która prowadziła ten samochód, przypominam, że już miała odebrane prawo jazdy. Zrobiła dokładnie to samo dzień wcześniej, nie? Ale wiesz, no także to jak to nie jest jakieś Ultimate Skoro to zawodów, był no to jakiś dziadek Szymon, no to może on po prostu już automatycznie żył, nie? No to, rzeczy to rzeczy prawda, się działo tak robił to, co robił przez ostatnie 40 lat. Tylko nie. No nie umiał sobie, nie automaty, sobie nie automapy zaktualizować i jeździł na starym i zawsze go prowadził na, na A, autostradę be. pod prąd. No. Albo w ogóle jeszcze miał starą automapę i nie było autostrady na niej. O. No właśnie. No miał starą autostradę i nie było automapy na niej.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 I Myślę. de facto też kontakt z nią był utrudniony. Myślałem, że Niemka w Niemczech dostała w złotówkach parę. No i właśnie to jest u nas to jest nieprawdopodobne, to co mówisz, nie? że policja komuś pomaga i to jest chore. No. Ludzie nie potrafią, ludzie po prostu są oburzeni. Policja no. to, jest, to jest to jak ten, jak w Ameryce na radiowozach pisze... Yy, to protect and serve, nie? Czy no. serwis, coś takiego. No. To, serve to, to protect... u, nas, u nas powinno pisać In jail no one hear your scream. <laughs> to jest akurat żart z Kira, to nie wymyśliłem tego sam, ale... ale dobrze, że to ty dałeś. Tak Ale dobrze, dałeś. że podałeś źródło. podawać źródło no, no. Więc jest ważne. Trzeba, no. trzeba. No, także Dobra. to... Będzie na dzisiaj, nie? Wystarczy. Wystarczy, wystarczy. No to ten, to żegnamy się. A nie wszystkimi. mamy jeszcze? Aha, dobra, dobra. Już nie mamy, To nie mamy myślałem, że, że, to, że to nie wszystko, ale okej. Okay. Ale to już wszystko. Już. To Pomyliły żegnamy się, się z Państwem w takim razie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Bawiliście się równie dobrze, co my, bo ja się tu tutaj uchakałem. Tu damy jakąś, żeby w tle taka końcowa była, nie? Także no, patrzcie yy, z nadzieją w przyszłość patrzcie w gwiazdy, wierzcie w miłość. Tam sięgajcie, gdy... gdzie wzrok nie sięga. I żegnają się właśnie Za, Zawsze wiśniewski. pomagajcie starszym i zawsze I, miejcie i, do siebie przy sobie i coś, zwierzęta. czym można rozpalić ognisko. I zawsze tak. też miejcie przy sobie przekąskę dla zwierząt. I miejcie, <śmiech> <śmiech> miejcie coś, <śmiech> czym można rozciąć tytkę to, to pomaga. Tak, no, no, no, żeby się uwolnić. Okej, okay, żegnamy się z wami w takim razie. Żegna się redaktor Szymon również. Żegna się wiśniewski redaktor. I Jacek, na razie czyli. No, Jacek nie jest en redaktor. enjoy... No, właśnie, Jacek ja nie reaktorem. redaktorem. Enjoy Ja jestem <grym> reaktorem. <grym> to jesteś już reaktorem. <grym> Dobra, do wyłącz, wyłącz, wyłącz okay, już. Wyłącz. Okej, no, no, wyłącz. To nara. Enjoy the music.